I kontynuujemy nasze spotkania dotyczące takiego bardzo złożonego, bogatego w treść, ale również w obrazy, symbole, zagadnienia, jakim jest eschatologia i apokaliptyka biblijna. I na ostatnim spotkaniu, to było bodajże w grudniu, tak, w grudniu mówiliśmy sobie o Dniu Pańskim. Właśnie w eschatologicznym wymiarze, w dniu pańskim rozumianym, przynajmniej tak jak my to teraz postrzegamy, jako swego rodzaju wizja, czy wizję w zasadzie, bo to też jest bardzo złożony obraz, końca świata. W rozumieniu takiego powszechnego sądu nad narodem izraelskim, czy wszystkimi narodami, jak również nad całą ziemią. Jeżeli dobrze pamiętam, to zatrzymaliśmy się przy księdze Joela. Jak Państwo możecie się tam tak, ale bez jakiegoś szczegółowego, chyba omówienia, bo już na to brakło czasu, a tutaj Joel pod tym względem jest prorokiem wyjątkowym. Zmiankowane, tak, ale chyba bez właśnie Trzeci rozdział chyba nie był omawiany. Księga Joela jest o tyle ciekawą, to jest ciekawe pod tym względem, ciekawy tekst. Z tego względu, że jest to krótka księga, licząca stare, cztery rozdziały, a prorok Joel kilkakrotnie wspomina to wydarzenie, jakim ma być Dzień Pański. To tak dla przypomnienia. Przypominam sobie, że to była mowa o tym, ale tak, żebyśmy tutaj sobie przypomnieli te teksty, w pierwszym rozdziale, werset 15, prorok mówi ach, to ma być wspólne wołanie do Boga, biada, co za dzień, bliski jest dzień pański, zniszczenie przyjdzie od niszczyciela, czy też od wszechmogącego. Tu prorok Krótka wypowiedź. Prorok zwraca uwagę na bliskość Dnia Pańskiego. To motyw, to temat wspólny z tym, co wcześniej zauważyliśmy u proroka Sofoniasza. Właśnie rozumienie czy postrzeganie Dnia Pańskiego na ogół wśród proroków jawi się jako perspektywa Niezbyt odległa w czasie, ale niektórzy prorocy, jak Sofoniarz i Joel, zwracają uwagę na bliskość, używają tego właśnie określenia, bliski jest dzień pański. Podobne idee są zawarte w drugim rozdziale wersety od pierwszego do trzeciego i jedenasty werset to widzimy cała ta jednostka jakby ukazująca. Natarcie na święte miasto w postaci, yy, znaczy nieprzy, natarcie nieprzyjacielskiego wojska, które jest ukazane jako szarańcza. Przynajmniej yy, takie są użyte, yy, użyte obrazy, co, jest, by, co by było kontynuacją z pierwszego rozdziału. Yy, ale właśnie motyw Dnia Pańskiego spina klamrą e, całą tę jednostkę, pierwszych 11 wersetów w drugim rozdzi drugiego rozdziału. Dmijcie wróg na Syjonie, wołajcie na górze mej świętej, niech zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju. Tutaj zatrzymajmy się, ten fakt, ta czynność y, trąbienia wróg na Syjonie y, no, w kontekście Biblii ma y, dwa wymiary. Wymiar religijny, tak na przykład ogłaszano święta w biblijnym Izraelu, i tak jest utrzymywane po dziś dzień, na przykład charakterystyczny, w sposób charakterystyczny dźwięk rogu ogłasza Dzień Pojednania, Jon Kippur, jedno z ważniejszych, większych świąt. Biblii, znaczy, biblijnego Izraela, ale także współczesnego judaizmu. Jest to dzień pojednania, dzień przebłagania, najbardziej pokutny dzień w liturgii żydowskiej. A drugi z kolei wymiar y, tego wyrażenia dmijcie wróg na Syjonie, z kolei zawiera w sobie kontekst militarny. Przypomnijmy sobie, jak zostało zdobyte Jerycho. właśnie obchodzone było. Przez siedem dni była obnoszona Arka dookoła miasta. Kapłani z kolei właśnie grali na rogach, na trąbach. I siódmego dnia właśnie przy dźwięku tych wszystkich rogów mury się rozwaliły, osunęły. I dalej. Bo nadchodzi dzień pański, bo już jest bliski, Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły, jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki, a mocny, którego, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż po lata następnych pokoleń. Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący. Ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, Lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie. A więc prorok Joel wobec tych wcześniejszych obrazów, tutaj już wypowiada się bardzo y, konkretnie, y, ukazując, że dzień pański to także to dzień ciemności i mroku, obłoku mgły, jakiejś takiej gęstej chmury. Tutaj każdego pojęcia trudno byłoby analizować, ale zwracam uwagę na to, co jest przetłumaczone jako mgła w polskim przekładzie, przynajmniej w przypadku Biblii Tysiąclecia. Użyte tutaj słowo oznacza raczej bardzo gęstą, mroczną, taką kosmatą górę, chmurę, przepraszam, i bardzo często to, ta właśnie chmura, hebrajskie, Arafa, oraf, oraf, oraf, odznacza jakby pojazd Pana Boga, prawda? że Bóg przybywa właśnie w takiej gęstej chmurze, która zasłania Jego majestat, sprawia, że człowiek nie widzi bezpośrednio Boga, nie widzi, bo nie może zobaczyć, bo gdyby zobaczył, to by umarł, więc ta chmura ta właśnie ciemna chmura osłania Pana Boga. A więc mamy tutaj rzeczywiście już wprowadzane są obrazy apokaliptyczne, które będą częściej się pojawiały w tekstach apokaliptycznych, biblijnych czy, czy również apokryficznych. I takiego właśnie, takiej chmury gęstej, ciemnej Bóg używa jako swojego pojazdu. Ten sam motyw pojawia się także w różnego rodzaju mitologiach bliskowschodnich, na przykład mitologii ugaryckiej. Jedno z głównych bóstw tego panteonu, Baal, jest nazywany jeźdźcem na chmurze. Właśnie on porusza się, przemieszcza, czy przybywa w wyznaczone sobie miejsce na takim, na takim obłoku, czy właściwie chmurze, bo to trzeba by było odróżnić obłok i chmura, pojęcia Starego Testamentu wprowadzają tutaj zróżnicowanie. I drugą rzeczywistością, która będzie charakterystyczna dla Dnia Pańskiego jest w księdze Joela ogień. Przed nim idzie ogień, i tu akurat przykład jest bardzo adekwatny, oddający treść działania tego ognia, mianowicie ogień pożerający. I Joel bardzo plastycznie to opisuje. Ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, po nim będzie pustym stepem. I nikt przed tym nie ucieknie. prawda? Rzeczywistość, opisana, można powiedzieć, nieco ponad miarę, pewna tutaj jest zastosowana hiperbola, bo no, ziemia biblijnego Izraela, ziemia Kanaan, nie była tak dorodna, y, y, y, tak bogata w roślinność i tak żyzna urodzajna, jak Ogród Eden, czyli Ogród Rajski. Y, ale właśnie prorok, wprowadzając to rozróżnienie, podkreśla to, co się w Dzień Pański będzie działo. I jedenasty werset, podsumowujący działanie tego nieprzyjacielskiego wojska, o którym też jest mowa już na początku, tego ludu wielkiego a mocnego. A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest jego obóz, bo wykonawcy jego rozkazów pilni, Wielki jest bowiem Dzień Pański i straszliwy, a kto go przetrzyma? Widzimy tutaj, że w ten Dzień Pański Bóg występuje jako wojownik, więcej jako dowódca, który rozkazuje podległemu sobie wojsku, wydaje rozkazy i to wojsko dokonuje ogromnego zniszczenia. Ten opis jest zawarty we wcześniejszych wersetach od 4 do 10. Ten dzień jest nazwany przez proroka wielkim i straszliwym, trudnym do wytrzymania. To pierwszy rozdział, drugi, Trzeci rozdział, praktycznie w całości, jest poświęcony też temu wielkiemu wydarzeniu, jakim będzie Dzień Pański. I tutaj właściwie wiele elementów już jest o zabarwieniu nie tylko eschatologicznym, ale i apokaliptycznym. Ten tekst można nazwać jako. Pierwszy taki apokaliptyczny tekst Starego Testamentu. I wyleje potem ducha mego na wszelkie ciało. Synowie wasi i córki wasze prorokować będą. Starcy wasi będą mieli sny, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet nasługi i służebnice wyleje ducha mego w owych dniach. I uczynią znaki na niebie i na ziemi Krew i ogień i słupy dymne Słońce zamieni się w ciemność A księżyc w krew Gdy przyjdzie dzień pański Dzień wielki i straszny Każdy jednak, kto wezwie imienia pańskiego Będzie zbawiony Bo na górze Syjon i w Jeruzalem Będzie wybawienie Jak przepowiedział Pan I wśród ocalałych Będą ci, których wezwał Pan. A więc widzimy z jednej strony dar Ducha, Ducha Bożego, który jest, niesie ze sobą wielkie dobro, jak wizję, widzenia, czyli możliwość uczestnictwa w Bożym objawieniu, a z drugiej strony dzień, który będzie straszny, będzie wielki, będzie dniem zniszczenia. I tutaj prorok Joel po raz kolejny uzupełnia obraz tego Dnia Pańskiego, ukazując straszne zjawiska w wymiarze astralnym. I tutaj, proszę Państwa, chciałbym, żebyśmy się dokładniej przyjrzeli poszczególnym obrazom, ponieważ one będą w tekstach apokaliptycznych My bardziej na razie skupiamy się na eschatologii biblijnej, ale te, te tematy są ze sobą ściśle po, powiązane, z, e, e, nachodzą na, na siebie. E, I tutaj niektóre chciałbym e, zreferować dokładniej. W tym zreferowaniu niektóre fragmenty też odczytam. To jest... E, ze swojego, z mojego artykułu zatytułowanego Znaki na niebie i na ziemi jako apokaliptyczne elementy w księdze Joela, rozdział trzeci. Przede wszystkim w tym wymiarze eschatologicznym zwróćmy uwagę na powszechność tego zjawiska. Prorok zapowiada, wyleję ducha mego na wszelkie ciało i teraz Synowie Wasi i córki, star starcy Wasi, młodzieńcy Wasi, nawet na sługi i służebnice wyleje ducha mo mojego. Wcześniej wyleje ducha mego na wszelkie ciało, nie na każdego człowieka. A więc ten tekst, zgodnie z jakimiś regułami, o których wcześniej sobie mówiliśmy, definiując, czym jest eschatologia, czy co jest charakterystyczną cechą tekstów apokaliptycznych, to powszechność zjawiska. Prawda? To, co nastanie jako Dzień Sądu, Dzień Pański, czy właśnie już w sposób eschatologiczny w naszym rozumieniu koniec świata, będzie to dostrzegalne przez każdego człowieka. Tak jak mówi Chrystus, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, to będzie tak jak z błyskawicą widzianą od wschodu do zachodu słońca, że nie będzie to jakieś prywatne objawienie udzielone każdemu człowiekowi i że trzeba będzie się wzajemnie o tym informować, ale wszyscy ludzie to rozpoznają. I proszę zobaczyć, że właśnie prorok Joel, jako jeden z nielicznych proroków podkreśla powszechność tego, tego wydarzenia. Wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Sama czynność wylać ducha pojawia się bardzo rzadko w Starym Testamencie, bo zaledwie trzy razy. Oprócz tego tekstu z Księgi Joela występuje w Księdze Ezechiela 39.29 oraz w Księdze Zachariasza 12.10. Przeczytajmy te teksty, żeby były one dla nas, były nam znane. Księga Ezechiela, 39 rozdział, 29 werset. Już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy wyleję mojego, ducha mojego wyleje na Izraelitów, wyrocznia Pana. Tak kończy się trzecia część Księgi Ezechiela, można powiedzieć, całe proroctwo, bo od 40 rozdziału zaczyna się zupełnie nowa część, mianowicie... Przepisy dotyczące budowy świątyni, bardzo szczegółowe, podawane są wymiary, ile ma wymiary właściwie każdego elementu architektonicznego w nowej, odbudowanej świątyni. Więc ten 29 rozdział, przepraszam, 39 rozdział, ten 29 werset kończy niejako szereg wyroczni czy wizji proroka Ezechiela. I jest zapowiedziane, że już Bóg nie będzie ukrywał swojego oblicza. Streszczając orędzie księgi Ezechiela od samego początku, Izraelici, którzy znaleźli się w niewoli babilońskiej na skutek tego pierwszego przesiedlenia, czyli z 597 roku, przeżywają dramat, czy oni są większymi grzesznikami, czy teraz, gdy znaleźli się w Babilonii, to Bóg jest z nimi, czy zostali już całkowicie pozbawieni Bożej opieki, odrzuceni od Przymierza, co mają robić, czy tworzyć tutaj nową wspólnotę? I prorok Ezechiel wskazuje także poprzez szereg wizji, że Bóg jest z nimi obecny. I właśnie te ostatnie słowa potwierdzają Bożą obecność, ponieważ to określenie, nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, jest stwierdzeniem obecności Boga. Bo duch, o którym także mowa w tym wersecie, oraz oblicze, imię i chwała Boża, są to formy obecności Boga w Starym Testamencie. O tym zapewne mówiliśmy nieraz, ale to warto pamiętać. Przypominamy sobie, że Stary Testament nie zna idei spotkania, spotykania z Bogiem bezpośrednio. Więc gdy objawia się Bóg, człowiek najczęściej jest przerażony i pada zgodna myśl, że zobaczenie, ujrzenie Boga spowoduje śmierć człowieka. To tylko Mojżesz mógł oglądać, Boga twarzą w twarz. Natomiast same objawienia czy podkreślenie Bożej obecności dokonywało się właśnie poprzez takie rzeczywistości jak oblicze, duch, chwała i imię. Właśnie w Księdze Psalmów czytamy na przykład, kiedy przyjdę i ujrzę oblicze Boże. To nie samo o, o zobaczenie, ujrzenie bezpośrednio Boga, czy jakiejś ikony, ale właśnie kiedy po prostu odczuje Bo Bożą obecność. Tak, mówię, to są oblicze, duch, chwała i imię, jeżeli pojawiają się to w te, te rzeczywistości w odniesieniu do Pana Boga, to jest to po prostu zaświadczenie o Jego obecności, że ujrzał chwałę, prawda, przykładowo. Imię na tyle święte, że nie było ono wypowiedziane, bo niejako by przywoływało bezpośrednio, dawało, uobecniałoby Pana Boga. Dlatego był zakaz wymienienia. wymienienia. I jeszcze Zachariasz, dwunasty rozdział, werset dziesiąty. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem Wyleje ducha łaski przebłagania Będą patrzeć na tego, którego przebili I boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym Przede wszystkim to, co zwraca naszą uwagę, to mesjański charakter tego, tego opisu, tego, tej wyroczni, będą patrzeć na tego, którego przebodli, prawda? to jest w kontekście Ewangelii Janowej, który mówi o przebiciu boku Chrystusa po śmierci, jest wypełnieniem tego proroctwa ale to, co w kontekście, w którym omawiamy, Bóg zapowiada, że na dom Dawida i mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. A zatem Ezechiel i Zachariasz, prorocy najprawdopodobniej wcześniejsi niż Joel, mówię najprawdopodobniej, bo są bardzo poważne problemy z datacją Księgi Joela. Rozpiętość czasowa jest bardzo duża. Niektórzy twierdzą, że ta księga powstała jeszcze przed niewolą babilońską, a więc byłaby wcześniejsza od Ezechiela czy Zachariasza w VII wieku. Inni z kolei przesuwają na, wiek, na czas niewoli babilońskiej, czy po niewoli babilońskiej, czy nawet na czas na trzeci wiek przed Chrystusem byłaby to i wtedy jedna z młodszych ksiąg biblijnych. Ale już pomijając, pomijając tę kwestię, proszę zwrócić uwagę, że Ezechiel, Zachariasz mówili tutaj, że ten duch zostanie wylany na społeczność ludu wybranego. Prawda? To dotyczy, w przypadku Ezechiela dotyczyło to niejako całej społeczności, i to było zaświadczenie, że Bóg jest obecny pośród swojego ludu. W księdze Zachariasza jest mowa o, o domu Dawida, i czyli pokoleniu królewskim i na mieszkańców Jeruzalem. Tylko należy to też potraktować jako prawda, swego rodzaju metonimia, czyli potrakt ujęcie szersze, czyli też całą społeczność. Izraelską. I pod tym względem prorok Joel wyróżnia się, gdyż mówi, że na każde ciało, na wszystkich. Tak, to w takim wymiarze, bo później każdy, kto wezwie imienia Pańskiego będzie, będzie zbawiony, będzie ocalony. Tu mamy wyrażenie wylać ducha. O wiele częściej pojawia się w Starym Testamencie, pojawiają się w Starym Testamencie takie sformułowania jak na przykład posłać ducha, dać ducha lub że duch spoczął na kimś. Na przykład proroctwo z 11 rozdziału Księgi Izajasza. I spocznie na nim, właśnie na potomku Dawida, duch Pański, Duch Boży. Natomiast sam czasownik tutaj wylać, hebrajskie szalak, występuje często w powiązaniu z wodą i wyraża ideę obfitości i trwałości tego daru. Dla przykładu, pierwsza księga Samuela 7, Rozdział siódmy, werset 6. Pierwszy 7,6. Skromadzili się w nispa i czerpali wodę, którą rozlewali przed Panem. Pościli również w tym dniu, tam też wołali, zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Samuel sprawował sądy nad Izraelem w Mispa. W księdze Joela sprawcą owego wylania ducha jest Pan Bóg, co zostało wyrażone przez użycie czasownika w pierwszej osobie liczby pojedynczej, i zaimków dzierżawczych dla tej samej osoby. W innych tekstach biblijnych, jak na przykład w księdze Amosa, czytamy, że Bóg rozlewa wodę po całej powierzchni ziemi, a to tak samo wyleje, to znaczy udzieli swojego ducha. Użyty obraz ukazuje wniknięcie ducha w człowieka na podobieństwo wody wsiąkającej w ziemię, jak właśnie w przypadku przeczytanego fragmentu z pierwszej księgi Samuela. Sam dar natomiast jest określony jako mój duch. I to mój odnosi się oczywiście do Pana Boga. I w tym wymiarze eschatologicznym znajduje świat, człowiek znajduje swoje dopełnienie i odnowienie. Ponieważ duch w Starym Testamencie jest zasadą wszystkich rzeczy. I po raz pierwszy to słowo duch, hebrajskie ruach, dokładnie duch Boży, występuje w, pierwszym werse w drugim wersecie Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, że ziemia była całkowicie pusta, ciemność była nad bezmiarem otchłani, na nad nad powierzchnią otłani, a Duch Boży unosił się nad wodami. Proszę zobaczyć, teraz połączmy te elementy, które tutaj staram się tak względnie szczegółowo u, y, ukazać. Du, wyleję ducha. Prawda? Nietypowe wyrażenie. Wylewa się raczej wodę i właśnie ten czasownik szalak, Najczęściej odnosi się do wody, jego dopełnieniem jest woda. W drugim wersecie Księgi Rodzaju Duch Boży unosi się nad wodami. A więc prawda mamy tutaj rzeczywistość ożywiającą zarówno tę rzeczywistość materialną, jaką jest woda, jak i rzeczywistość duchową, czyli Duch Boży warto też zwrócić uwagę, być może już o tym wspominałem, ale to tak dla utrwalenia, jeżeli była mowa, jeżeli, jeżeli natomiast po raz pierwszy, to żebyśmy mieli świadomość, y, Duch Boży unosił się. Prawda? W naszej frazeologii raczej mamy takie negatywne do powiedzenia, bo mówimy unosić się gniewem, unosić się złością, pychą, Natomiast, oczywiście no, poza faktycznym unoszeniem się w powietrzu ptaków, samolotów, czy, czy innych rzeczy. Natomiast to słowo, które jest tutaj użyte, rachaw, ten, ten czasownik występuje zaledwie dwa razy w Starym Testamencie w tym drugim wersecie Księgi Rodzaju, że Duch Boży unosi się nad powierzchnią wód. Natomiast po raz drugi, w 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, w wersecie 10, tam czytamy, na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał. Strzegł jak, go źre, jak źrenicy oka. To, to jest werset wcześniejszy, przepraszam, to ten czasownik pojawia się w następnym, w jedenastym wersecie. Jak orzeł, co gniazdo swoje ochrania, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je na, na sobie samym je nosi. Tutaj ten czasownik został Rachaw, przetłumaczony przed, przez krąży. Nad pisklętami swoimi krąży. Tak jest opisane w końcowych rozdziałach Księgi Powtórzonego Prawa, a więc już na zakończenie Tory, działanie Pana Boga. Co wyraża swego rodzaju wielką opiekuńczość, dobroczynność, prawda? Bóg to nie jest jakieś krążenie, czy jak w drugim wersecie Księgi, rodzaju unoszenie się bezcelowe, ale to, co podkreśla. Księga Powtórzonego Prawa to jest właśnie wyraz opieki, strzeżenia, pilnowania. Także i jak orzeł uczy latać swoje pisklęta, tak Pan Bóg tutaj poucza, uczy swój, swój lud. I proszę zobaczyć też ciekawe słowo, które występuje, czasownik, który występuje dwa razy, pojawia się na początku tory pięcioksięgu i w końcowych fragmentach. I to pokazuje jakby też, prawda, ten Boży Duch nie unosi się tak jakoś bezwiednie, tylko w zamierzonym celu. I właśnie z takim bogactwem, dlatego o tym mówię, należy popatrzeć na to wyrażenie mój duch. E, oprócz tego, że Duch w Starym Testamencie Duch Boży oczywiście, Duch pochodzący od Boga, jest zasadą wszystkich rzeczy, jest także źródłem życia wszystkich istot żyjących. Tutaj dla przykładu Psalm 104, wersety 28-29. Gdy im udzielasz... Zbierają Tutaj chodzi o pokarm, prawda? O opiekę Bożą, Bóg, który karmi człowieka, a także zwierzęta, to co stworzył. Gdy rękę są swą otwierasz, sycą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, wpadają w niepokój. Gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do swego prochu. I teraz werset trzydziesty. Stwarzasz je... Gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi. Słowa nam bardzo bliskie, bo wypowiedziane, to jest prawda, przywołany tekst przez Świętego Jana Pawła II. Nie tego miejsca, w którym jesteśmy, ale stwarzasz je, gdy ześlesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi. W Starym Testamencie Bóg często udzielał swego ducha. Ludziom powołanych, powołanym do specjalnych zadań, jak na przykład sędziom, królom, a przede wszystkim prorokom. Prorok Joel natomiast odchodzi od tej ogólnej zasady, i to jest swoiste nowum w przypadku tej księgi, i ogłasza wylanie Ducha Bożego na wszystkich. I ta idea stanowi nowy punkt w nauczaniu proroków Starego Testamentu. Będzie to znak końca e, czasów. Jest ona także obecna w tekstach z Qumran, że duch ma zostać wylany, aby zapewnić umocnienie na ostateczną wojnę ze wszelką niegodziwością oznaczoną na czasy apokaliptyczne. Czyli zarówno w rozumieniu biblijnym, jak i pozabiblijnym, wylanie ducha to właśnie jakby umocnienie człowieka, przygotowanie go na ostateczne spotkanie z Panem Bogiem, czy tak jak w tekstach kumrańskich, na ostateczną walkę, apokaliptyczną walkę, w której, ma się, w której, w której ostatecznie dobro ma y, zwyciężyć, zatriumfować. I to spowoduje odnowienie całego świata. A więc tutaj tą apokaliptyczną rzeczywistością jest po pierwsze jej uniwersalizm na wszelkie ciało. Druga, rzecz, druga rzeczywistość to mój duch, czyli Boży duch, y, który zostaje udzielony. A ponadto od, werset, od wersetu trzeciego czytamy: Uczynię znaki na niebie i ziemi, krew, ogień i supy dymne. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. I tutaj chciałbym, żebyśmy też zatrzymali się nad każdym z tych obrazów, ponieważ. Yy, tak jak tutaj zaznaczyłem w tytule artykułu, te znaki na niebie są to apokaliptyczne elementy. Konkluzją tutaj moich rozważań jest po przebadaniu, po szczegółowym omówieniu, że tekst z Księgi Joela, ten trzeci rozdział, można uznać za tekst preapokaliptyczny. Nie spełnia on jeszcze wszystkich formalnych <śmiech> kryteriów tekstów apokaliptycznych, ale to, co już Joel wprowadził za takie, za takowe elementy, przynajmniej częściowo, znaczy elementy jak najbardziej apokaliptyczne i dlatego ten tekst przynajmniej częściowo można uznać za apokaliptyczny i są to narodziny, apokaliptyki Starego Testamentu. Otóż w centrum zapowiedzi wylania ducha znajduje się wyszczególnienie znaków, które będą towarzyszyły nadejściu owego czasu, czyli nadejściu Dnia Pańskiego. Rzeczownik znak, hebrajskie mofet, oznacza jakieś niezwykłe wydarzenie, który jest dziełem Pana Boga lub pochodzi od Niego za pośrednictwem człowieka. Dlatego tutaj to słowo, ten, to słowo hebrajskie mofet tłumaczy się jako znak, ale w znaczeniu coś cudownego, czyli znak jako synonim cudu. I przede wszystkim jako właśnie owe znaki, zostały określone cudowne wydarzenia związane z wyjściem Izraelitów z Egiptu, bowiem zarówno plagi, jak i później dobrodziejstwa na pustyni tak są określane. To były znaki, czyli cudowne wydarzenia pochodzące od Pana Boga. Tak samo są również nazwane czynności symboliczne proroków, uchodzące w oczach współczesnych za coś niezwykłego. Taki w księdze Izajasza, w księdze Ezechiela. Natomiast tekst z księgi Joela, z trzeciego rozdziału, pod tym względem jest wyjątkowy, ponieważ jest to jedyne miejsce w Starym Testamencie, gdzie owe znaki w liczbie mnogiej po hebrajsku Moftim odnoszą się do niespotykanych wydarzeń w wymiarze kosmicznym. Prorok bowiem wymienia różne ciała astralne, jak słońce, księżyc, ale także krew, ogień, słupy dymne oraz zapowiada kataklizm, powszechną ciemność. To wszystko będzie się odnajdywało w późniejszej literaturze apokaliptycznej, zwłaszcza w literaturze apokryficznej, w apokryfach Starego Testamentu. Ale wskaże, zobaczymy także, że to, co prorok Jol zapoczątkował w tym eschatologicznym czy apokaliptycznym wymiarze znajduje się na przykład w Apokalipsie Janowej. Ten cały stan, czyli różne, różne zjawiska astralne, pojawienie się krwi, ognia, słupów yy, dymnych czy w ciemności, będzie nadawał grozę nadchodzącemu Dniu Pańskiemu. Teraz przyjrzyjmy się poszczególnym tym, elementom. Pierwsze, jako pierwszy prorok wymienia słońce. Słońce zaciemni się, zaciemni się, zmieni się w ciemność. No właśnie, a przecież co jest przeznaczeniem słońca z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju? Słońce, księżyc, gwiazdy, zostają stworzone czwartego dnia, co jest odniesieniem do pierwszego dzieła Pana Boga, do pierwszego dnia, czyli do światłości i ma być to ciało jaśniujące w ciągu dnia. Księga Rodzaju mówi, by rządziło dniem, a więc skoro rządzi, to słońce ma udzieloną przez Pana Boga władzę. W tekstach Starego Testamentu Słońce jest postrzegane jako coś pozytywnego i przyjaznego ludziom. Ze względu na siłę, jaką w nim widziano, bardzo często było ono metaforą na oznaczenie silnej i szczęśliwej osoby. Natomiast wyrażenie Słońce zaszło oznaczało z kolei ciężką sytuację, a nawet śmierć. Tak dla przykładu Księga Michała, rozdział trzeci, werset 6. 6. Dlatego noc będzie dla Was bez widzeń i ciemność dla Was bez wieszczby. Zajdzie słońce nad prorokami i zaćmi się dzień nad nimi. A więc, prawda, prorocy, którzy mieli przekazywać wolę Pana Boga, prorok obrazowo mówi, słońce zajdzie, a więc nie będą mieli uczestnictwa w Bożym objawieniu. Opisy lub tylko wspomnienia o zmianach słońca, są częstym motywem w literaturze apokaliptycznej. Z jednej strony jest zapowiedziane, że w dniu zbawienia światło słoneczne stanie się siedmiokroć silniejsze, tak jest na przykład w księdze Izajasza, a z drugiej wobec chwały Pana Boga na Syjonie w dniu ostatecznym słońce się zawstydzi. Czyli skoro panowało nad dniem, a dozna zawstydzenia, to znaczy, że jego blask będzie słabszy od blasku chwały Bożej. A w dzień z kolei w dniu pańskim słońce zaćmi się od samego Wschodu, tak jak na przykład mówi prorok Izajasz czy prorok Amos. Na marginesie, tak bo pozostajemy cały czas przy Starym Testamencie, ale dla przykładu przywołując tutaj Nowy Testament, ten sam motyw pojawia się na przykład w Chrystusowej Zapowiedzi Nadejścia Czasów Apokaliptycznych. W Ewangelii Markowej, Mateuszowej czy Markowej, w tak zwanych mowach eschatologicznych, też właśnie Pan Jezus zapowiada zaćmienie Słońca. Ewangelia Markowa, rozdział 13, werset 24. Jezus, yy, to jest 12, 13 rozdział. W owe dni po tym ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba, i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. To są parafrazy z różnych tekstów biblijnych, także nawiązanie do księgi Joela. Tak samo słońce traci całkowicie swoje światło w czasie konania Pana Jezusa na krzyżu. O tym wspominają zgodnie Ewangeliści. I w końcu, to co tu jest dla nas bardzo wymowne w omawianym kontekście: Słońce nie tylko utraci całkowicie swoją jasność, ale przestanie być nawet potrzebne, bo oświecać wszystkich będzie sam Pan Bóg. I tak na przykład jest mowa o tym, zapowi to zapowiada prorok Izajasz. Rozdział 60, wersety 19-20. Już słońca nieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność Księżyca nie zaświeci Tobie, lecz Pan Ci będzie wieczną światłością i Bóg Twój Twoją ozdobą. Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan ci będzie światłością wieczną i skończą się dni twojej żałoby. A więc też próby przedstawienia końca czasów, czy nawet właściwie czasu już wykraczającego, wykraczającego poza ziemską rzeczywistość. Bez wątpienia więc zaćmienie słońca jest częstym motywem w apokaliptyce Starego i Nowego Testamentu. W tym przypadku interesujący jest fakt, że statystycznie prorok Joel najczęściej odwołuje się do tego znaku, bo wspomina o nim aż trzykrotnie w swojej księdze. Mianowicie tutaj. Jesteśmy w trzecim, w trzecim rozdziale, ale wcześniej w rozdziale drugim wersecie dziesiątym prorok mówi przed, nim, przed nimi, czyli tym tajemniczym wojskiem, które ma spustoczyć Izraela, drży ziemia, niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegną zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność. Oraz, po raz trzeci, cztery 4.15. Słońce i księżyc się zaćmią i gwiazdy światłość swą utracą. A więc na całą krótką księgę proroka Joela ten obraz zostaje przywołany trzykrotnie. I poza pierwszym przypadkiem, Pozostałe teksty są znakiem Dnia Pańskiego i mówią o tym wydarzeniu. Przecież właściwie to też ta kampania prawda, z drugiego rozdziału, ona też na dobrą sprawę dokonuje się w kontekście Dnia Pańskiego, a więc właściwie każdy z tych tekstów, jeżeli nie bezpośrednio w sam Dzień Pański, to w kontekście zapowiada zaćmienie słońca. Powinny więc te teksty być traktowane razem jako opis tego samego zdarzenia. W świetle wcześniej przedstawionych obrazów tworzy się interesujące połączenie. Zaćmienie słońca może być w trzecim rozdziale zapowiedzią chwały ludu Bożego. Słońce nie będzie potrzebne, bo sam Pan Bóg będzie świecił będzie światłem. A dla narodów pogańskich będzie to zapowiedź ciemności i sądu. Czyli to, co było, powiedzmy, specyfiką nauczania o Dniu Pańskim w księdze Amosa Sofoniasza. Taką interpretację potwierdza mowa o zbawieniu na Syjonie czy w, Jerozoli, w Jerozolimie, a więc w miejscu królowania Boga i objawienia się Jego chwały. Tu można dodać objawienia się tej chwały właśnie jako światło silniejsze niż słońce. Teraz drugi obraz przywołany przez y, proroka Joela w tym kontekście eschatologicznym i apokaliptycznym to Księżyc. Księżyc... Bardzo często występuje w powiązaniu ze słońcem w tekstach starego testamentu. Bóg stworzył księżyc z tego samego dnia co słońce, czyli czwartego dnia, a w przeciwieństwie do słońca, księżyc miał rządzić nocą i regulować pory roku. Tak dla przykładu przeczytajmy Psalm 104, werset 19. 104.19. Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał, słońce poznało swój zachód. Prawda? Rzeczywiście starożytne kalendarze opierały się na ruchach księżycach, na zmianach księżycowych, więc były kalendarzami lunarnymi, księżycowymi. Jako nocny odpowiednik słońca, księżyc był często zestawiany z nim razem, zwłaszcza w apokaliptycznych obrazach. A zatem również i on przemieni się w ciemność, bądź w ogóle nie zaświeci. Tak na przykład zapowiada prorok Izajasz, rozdział 13, werset dziesiąty. Bo gwiazdy niebieskie i konstelacje nie będą jaśniały swym światłem. Słońce się zaćmi od samego wschodu i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci. Podobnie także w Ewangeliach Markowej, Mateuszowej, w tych mowach eschatologicznych. Względnie zaświeci nadzwyczajnym blaskiem i nigdy nie zajdzie. Tutaj przykładu również Księga Izajasza, rozdział 30, werset 26. Wówczas światło Księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło Słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Czy też, że nigdy nie zajdzie, to też Księga Izajasza, rozdział 60, yy, werset 20. Twoje słońce nie zajdzie już więcej i księżyc Twój się nie zaćmi, bo Pan Ci będzie światłością wieczną i skończą się dni Twej żałoby. Prorok Joel natomiast, i to też jest kolejna nowa rzecz w jego, znaczy w nauczaniu, nowa rzecz, którą wprowadza Joel w nauczanie Starego Testamentu, mianowicie zapowiada, że księżyc przemieni się w krew. Ten obraz należy do bardzo rzadkich obrazów w Piśmie Świętym, Występuje jeszcze tylko jeden raz, mianowicie w Księdze, w księdze Apokalipsy Świętego Jana, rozdział 6, werset 12. I ujrzałem. Gdy otworzył pieczęć szóstą, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne, jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. Czyli jest to okoliczność otwarcia kolejnej pieczęci, czyli jakby rozpoczęcia tych nowych, nowych kataklizmów. Przemiana księżyca w krew, chociaż bardzo obrazowa, wyrazista, to tak naprawdę jest trudna do wytłumaczenia, w przeciwieństwie na przykład do zaciemnienia Słońca, które zdarza się w sposób naturalny. Jednak poprzez swój ponadnaturalny charakter zwiększa ono, to ta przemiana Księżyca w krew, straszliwość nadchodzącego dnia pańskiego. Krew jako synonim przelanego życia może oznaczać śmierć Księżyca, czyli jego całkowite za, y, zaćmienie, ale już w takim ostatecznym wymiarze. Albo inna możliwość, wykorzystująca motyw obecny w księdze Joela, o tym za chwilę też będziemy mówili, o tych słupach dymu, pozwala tu widzieć jakąś masę pyłu, która zaczerwieniła Księżyc. Groza tego zaćmienia Księżyca jest właściwa dla późniejszej apokaliptyki, zarówno apokryficznej, tak jak również biblijnej, co widzieliśmy na przykładzie Księgi Apokalipsy Świętego Jana. Tak, to obrócenie także Księżyca w krew potęguje przerażenie czy wręcz zapowiada śmierć. Prorok mówi także o krwi jako jednym z tych elementów apokaliptycznych. Otóż krew w przekonaniu starożytnych uchodziła za siedlisko życia i siły witalnej. Dlatego jako pełna życiodajnej mocy może wołać do nieba. Właśnie krew staje się świadkiem zabójstwa Abla. Bóg pyta się Kaina, gdzie jest twój brat? Kain odpowiada, nie wiem, a wtedy Bóg właśnie przywołuje to świadectwo krew twojego brata, Głośno woła do mnie, do woła do nieba. W związku z tym krew była składana w ofierze wyłącznie Bogu, jako jedynemu władcy życia każdego stworzenia. Jako symbol życia krew stanowiła przebłaganie za grzechy i dar zastępczy za to, co nie zostało złożone w ofierze. Miała ona szczególne znaczenie w Dzień Przebłagania, o którym już wspominałem wcześniej dzisiaj oraz stanowiła także ważny element przy zawarciu przymierza, pokropienie krwią. Natomiast to tutaj też tak dla usłysłowienia, prawda, pokropienie krwią, co oznaczało w Starym Testamencie, bo znajdzie to dopełnienie oczywiście w krwi przelanej przez Pana Jezusa na krzyżu. Otóż rozumienie było takie, lud, który się zebrał właśnie na pokropienie krwią, na przykład w dniu przebłagania, był obciążony grzechem, a więc patrząc w ten sposób w relacji z Panem Bogiem, był martwy. I teraz pokropienie krwią, było przywróceniem życia, bo krew, prawda, to życie, czyli po prostu, tutaj też dojdziemy w to wylanie ducha, prawda, ożywienie, taka sama była też rola krwi. Człowiek odczuwał niejako na sobie tą ciecz, ciepło krwi i w ten sposób był przywraca, było przywracane życie. To tak na marginesie, ale zobaczymy. chciałem jeszcze omówić teksty, jak będziemy omawiali teksty Starego Testamentu o zmartwychwstaniu, Tam właśnie nie, be, nie będzie użytego, nie będzie się pojawiała obraz krwi, będą inne obrazy, ale właśnie w takim samym znaczeniu, że człowiek odczuwa na sobie życie. Tak, a więc ofiary, oczyszczenie, dzień przebłagania, także przy zawieraniu przymierza. Dlatego ludziom absolutnie nie wolno było jej spożywać, bo było to rozumiane jako spożywanie czegoś żywego. Zresztą jest bardzo ciekawe, tylko to temat już na, osobną, na osobne spotkanie, mianowicie Stary Testament bardzo mocno odróżnia Użycie krwi w liczbie pojedynczej, hebrajskie dam, a użycie w liczbie podwójnej czy w liczbie mnogiej, damim. Po prostu wtedy krew jest używana w innym sensie, te teksty mówią o innej roli krwi właśnie poprzez, tą różnicę wprowadzają poprzez wręcz konsekwentne użycie liczby tego rzeczownika. Krew może także oznaczać niedole i przerażenie oraz śmierć w wyniku nieokreślonej przemocy. Tak dla przykładu Księga Habakuka, rozdział 2, werset 17. Spadnie na ciebie krzywda Libanu, żeś zwierząt napełni cię strachem. Z powodu rozlewu krwi ludzkiej i gwałtów dokonanych w kraju, przeciwko miastu i jego mieszkańcom. Tak, bądź nieokreślonej przemocy, bądź zawiści. Bezprawne przelanie krwi, czyli zabicie człowieka, domagało się odpłaty ze strony członków najbliższej rodziny. W wielu tekstach biblijnych jest więc ona synonimem winy bądź kary. Ponadto krew, niezależnie od tego, z jakiej przyczyny wypływała z ciała, powodowała rytualną nieczystość. I teraz w jakim znaczeniu używa prorok Joel obrazu krwi? Odnosi się, obraz nie jest czytelny wprost, Należy to wyczytać z kontekstu, czyli właśnie z tego, co tutaj przedstawiłem wcześniej. W trzecim rozdziale krew, księgi Joela, krew zapewne odnosi się do obrazu śmierci. Bóg przywołując narody, aby dokonać sądu w dzień pański, wykazuje w ten wskazuje w ten sposób na ich zagładę. Poza tym w Starym Testamencie są znane opisy ukazujące powrót Pana Boga po krwawej masakrze, wskutek czego Jego szaty są całe we krwi. Tak jest na przykład w 60, na początku 63 rozdziału Księgi Izajasza. Dalej prorok mówi o ogniu, krew i ogień. Ogień należy do jednych z bogatszych symbolów biblijnych. Przede wszystkim widzimy ogień jako sposób objawienia się Pana Boga. Tak jest na przykład w krzaku gorejącym przy spotkaniu z Mojżeszem. Ogień jest także narzędziem Pana Boga, wymierzającym ostateczną karę. Właśnie ogień pożerający, pojawiający się w faktycznych, rzeczywistych opisach, jak na przykład to zapowiada prorok Amos w dwóch pierwszych rozdziałach, czy prorok Joel, prorok Ozeasz w ósmym rozdziale, gdzie jest mowa, że ogień pożerający jako kara, ostateczna kara, strawi pałace, strawi mury czyli wszystko to, co było ochroną, pewnym schronieniem dla człowieka. Stary Testament generalnie ukazuje ogień, przynajmniej w, tej pierwszej, w pierwszych tekstach, początkowych tekstach, jeszcze nie apokaliptycznych, jako ogień pożerający, który pożera nie tylko grzech, ale pożera także grzesznika. Dla usunięcia go, nie tylko jako kara, ale także dla usunięcia ze społeczności ludu wybranego. By, grzesz, by grzesznik prawda, nie, za, nie wprowadzał nieczystości, by nie stał się źródłem grzechu dla innych. Natomiast tu już pomijam całe bogactwo, bo ono jest... Yy, to z tych elementów przywołanych wydaje mi się, że ogień jest, ma najbogatszą symbolikę biblijną, ale tutaj w tym kontekście apokaliptycznym. Otóż pojawia się w apokaliptycznych zapowiedziach końca czasów i powszechnego sądu, w czasie którego pożar obejmie cały świat. O tym czytaliśmy poprzednio na ostatnim spotkaniu Księga, Joela, Księga Sofoniasza, gdzie prorok Sofaniasz w trzecim rozdziale, ósmy werset, mówi, że i pożre ogień całą, ogień pożre całą ziemię. Ale również taki sam kontekst jest w Apokalipsie. Apokalipsa świętego Jana, rozdział ósmy, wersety siedem i osiem. to chodzi o anioł, prawda? Aniołowie, którzy krają trąbią. Pierwszy zatrąbił, a powstał grat i ogień pomieszane z krwią i spadły na ziemię, a spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew i spłonęła wszelka trawa zielona. Drugi anioł zatrąbił jakby wielka góra zionąca ogniem została w morze wrzucona, a trzecia część morza stała się krwią i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń. Te, które mają duszę i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. Widzimy, że autor Apokalipsy łączy krew, ogień z krwią, podobnie jak prorok Joel i jeszcze jeden tekst z Apokalipsy 13:13: 13. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet na jej rozkaz ogień wstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. Ogień w takim to kontekście dosięga przede wszystkim ludzi, a szczególnie grzeszników. W przypadku księgi Joela ogień jest zapowiedzią Dnia Pańskiego. Jest on z jednej strony teofanią, czyli objawieniem Boga na dzień jego sądu, a z drugiej narzędziem kar dla narodów pogańskich za ich grzechy. W kontekście całej księgi Joela ten żywioł można uznać za ogień pożerający. Kolejny apokaliptyczny obraz przywołany przez Joela to Słupy dymne. Bardzo niezwykły obraz, nietypowy wręcz dla tekstów Starego Testamentu, hebrajskie wyrażenie timarot ashan. To wyrażenie występuje tylko jeszcze jeden raz, yy, mianowicie w Księdze Pieśni nad Pieśniami, yy, trzeci rozdział, werset szósty. A zatem proszę zobaczyć ten krótki rozdział Księgi jo Joela, yy, trzeci rozdział, jest bogaty w osobliwe słownictwo, występujące bardzo rzadko, bądź osobliwe wyrażenia, jak na przykład wyleję ducha, a więc zupełnie, tu mamy swoiste nowum w przypadku tekstu z tej księgi. Księga Pieśni nad pieśniami, rozdział trzeci, werset szósty. Kim jest ta, co się wyłania z pustyni? wśród słupów dymu, owiana wonią mirry i kadzidła i wszelkim wyszukanym zapachem. Tutaj przywołałem to określenie, wyrażenie hebrajskie, timarot ashan. Zwykle w przypadku opisów słupa, zwłaszcza słupa ognia, bo to ma, pojawia się tak, oczywiście coś takiego w Starym Testamencie, ale jest użyte inne słowo, nie timarot, tylko ammut, który odnosi się zarówno do materialnych budowni, jak i do słupów ognia. I oto oczywiście słup ognia, ale przy użyciu innego terminu często pojawia się w kontekście wyjścia Izraelitów z Egiptu. Że właśnie Bóg prowadził słupem dymu prawda, w ciągu dnia i słupem ognia w ciągu nocy Izraelitów. Dla przykładu Księga Liczb 1414. To obraz, myślę, że dobrze nam znany, w pozostaje w pamięci, ale tak dla przypomnienia. I donieśli o tym mieszkańcom tego kraju. Słyszeli oni, że Ty, Panie, przebywasz pośród tego narodu i bywasz widziany twarzą w twarz, że Twój obłok stoi nad nimi, a ty wśród dnia idziesz przed nimi w słupie obłoku, a w nocy w słupie ognistym. Czy też właśnie w słupie dymu, Księga Sędziów 20.40. 2040. Lecz gdy słup dymu zaczął się unosić z miasta jako znak, Beniamin się obrócił i zobaczył, a oto płomienie z całego miasta wznoszą się ku niebu. Prorok używa tego obrazu, ale za pomocą innych pojęć. Otóż rzeczownik Timarot, pochodzący najprawdopodobniej od czasownika Tamar, zakłada, że słup jest czymś dynamicznym, czyli niestatycznym, jak ammut. Tutaj kol, słup jako kolumna, podtrzymująca na przykład budowlę, czyli jest jeszcze w fazie wzrostu bądź przemieszczania się. Tak to widzi prorok Joel. Bez wątpienia takie właśnie użycie jest zarówno w pieśni nad pieśniami, gdzie jest widziana oblubienica, która się porusza, przemieszcza. Można więc takie samo znaczenie przyjąć dla księgi jo Joela. Natomiast rzeczownik Aszan oznacza dym, który przykładowo unosi się nad podpalonymi, najczęściej na wskutek wojen miastami. Tutaj czytaliśmy już z Księgi Sędziów o dymu unoszącym się nad podpalonym miastem. Obrazowo natomiast zapowiada nadciągnięcie nieprzyjacielskich wojsk, że właśnie widziane wojska są ukazane w postaci unoszącego się dymu, bądź też inna metafora to zniszczenie Izraela, bądź obcych narodów. Obok tego... Militarnego kontekstu yy, obraz dymu odnosi się do ukazywania się osób, czy też rozpraszania grzeszników jako nieprzyjaciół Pana Boga. Także i oddechu zwierząt, czy też kosmicznej przemiany świata. To w tym kontekście eschatologicznym przeczytajmy Izajasz 51,6. Podnieście oczy ku niebu i na dół popatrzcie ku ziemi. Zaiste niebo jak dym się rozwieje, i ziemia zwiodczeje jak szata, a jej mieszkańcy wiginą jak komary. Lecz moje zbawienie będzie wieczne, a sprawiedliwość moja z zmierzchu nie zasna. A więc Zbawienie sprawiedliwość to trwałe rzeczywistości, wieczne rzeczywistości, w przeciwieństwie do nawet samego nieba, które jest ukazane pod postacią dymu, który rozprasza się w powietrzu. Dym zajmuje szczególne miejsce także w opisach teofanii, czyli objawienia Pana Boga. Przypomnijmy sobie, to jest dobrze znany tekst z szóstego rozdziału księgi, Rodzaju, księgi Izajasza, Bóg który, Bóg, który się objawia Izajaszowi. Świątynia zostaje napełniona dymem, czy też księga Apokalipsy, rozdział 15, werset 8. A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I, nie, i nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plak siedmiu aniołów. Jest wówczas zawsze dym przedstawiony jako znak zewnętrznej y, manifestacji, takiej aktywnej obecności Pana Boga. Właśnie dym zostaje tu celowo z obrazu użyty. Dym nie jest czymś statycznym, przemieszcza się i tak właśnie jest ukazywana aktywna obecność Boga. Przede wszystkim jako jeden ze znaków towarzyszących Jego gniewowi. Czyli mamy są teksty, gdzie jest mowa, że dym prawda, wyszedł z nozdrzy bożych co jest też obrazem ukazania siły Bożego Gniewu. Natomiast wyrażenie, którego używa Joel, Timarot Ashan, jako złożone i bogate znaczeniowo, a jednocześnie bardzo rzadko występujące w Starym Testamencie, doczekało się oczywiście wielu interpretacji bo mamy zaćmienie Księżyca, zaćmienie Słońca, pojawiający się ogień, no a w końcu co by oznaczał ten słup dymu? Otóż jedną z propozycji jest, że chodzi tutaj o wybuch wulkaniczny, tak by prorok próbował zobrazować to zjawisko geologiczne, że dym, słup dymu, takiego rozpraszającego się, unoszącego się i rozpraszającego jako efekt wybuchu wulkanu. Powstały wskutek nich dym był czymś dynamicznym, rozpraszał się i przesuwał, powodując całkowitą ciemność. Dlatego pojawiły się propozycje, aby tłumaczyć to wyrażenie jako grzyb dymu. Tak jest w niektórych komentarzach biblijnych. Tutaj dla przykładu znowu można przywołać inny tekst apokryficzny Apokalipsę Abrahama. Tekst powstały po wybuchu Wezwiusza. Wiemy, prawda, że wybuch Wezuwiusza spowodował dym na skutek tego wybuchu spowodował całkowite ciemności i właśnie Apokalipsa Abrahama nawiązuje do tego wydarzenia, pokazując, że to była kara Boża za zniszczenie świątyni jerozolimskiej. To tak zaznaczam tylko, bo tutaj moja prośba, moja podpowiedź, żeby omawiać dokładnie apokryfy zbliża się coraz bliżej. Prawda? Jeszcze w przyszłym roku mamy mówić o świętym Pawle, a w dalszej kolejności są zapowiedziane apokryfy według pańskiego, Państwa programu, apokryfy Starego Testamentu. Dla przykładu jeszcze na przykład listy Pliniusza Młodszego opisujące ucieczkę z Herkulanum właśnie w chwili wybuchu Wezywiusza Pliniusz Dokładnie mówił, że po prostu było tak ciemno od dymu, od opadającego takiego osadu masy, że gdy wypłynęli na okrętem statkiem na morze, nie widzieli nic, tylko gdzieś jakieś przebłyski ognia, światła właśnie pochodzące z Wesywiusza, czy opadające do morza. Że porusz, człowiek, ludzie poruszali się w całkowitych ciemnościach. I być może, że właśnie... Tak i tutaj jest, tak należałoby interpretować te słupy dymu z księgi jo Joela. Mielibyśmy tu apokalipsę rzeczywiście w dokładnym wymiarze, w pełnym wymiarze. I podobny motyw występuje w księdze Apokalipsy w rozdziale dziewiątym, w wersecie drugim. Proszę zobaczyć, jak silne związki zachodzą pomiędzy tymi dwoma księgami. Księgą Joela i księgą Apokalipsy. Księga Apokalipsy korzysta z bardzo wielu ksiąg Starego Testamentu, ale tutaj te odniesienia czy zapożyczenia wręcz z tekstu Joela są bardzo wyraźne. Apokalipsa 9.2 i otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Tutaj znowuż odniesienie do księgi Joela, pierwszy i drugi rozdział, zwłaszcza pierwszy, jest, Księgi Ele jest poświęcony Pladze Szarańczy. Nakreślony w ten sposób moment nadejścia Dnia Pańskiego budzi grozę w ramach apokaliptyki, gdyż to jest jeden z jej elementów. Należy ponadto zauważyć, że konieczność wymieniania poszczególnych elementów, krew, ogień, słupy, też grzyb dymu sugeruje ogrom zniszczenia od poszczególnych jednostek, tutaj by było powiedzmy w przypadku przelewanej krwi, zataczając coraz szersze kręgi, aż do ogólnoziemskiej katastrofy, przykładowo to już ogień, poż, ogień pożerający czy ten słup dymu. I ostatni obraz apokaliptyczny, tutaj apokaliptyczny symbol, jaki jest przywołany przez Joela, to ciemność. Słońce zamieni się w ciemność. Ciemność była pierwotnym stanem gdy biernie spoczywała nad otchłanią, to ponownie drugi werset pierwszego rozdziału księgi rodzaju Ziemia była całkowicie pusta, a ciemność była nad otchłanią. W ten sposób jest to niejako właściwa kondycja świata jeszcze przed rozpoczęciem stwarzania świata, który staje się jasny dopiero w wskutek stworzenia Słońca i Księżyca. Człowiek, który znajduje się w ciemności, nie może się sprawnie poruszać. To częsty motyw zarówno w Starym Testamencie, w te fizyczne ciemności, jak na przykład jedna z plag egipskich, ale Pan Jezus też mówi, kto chodzi w ciemnościach, prawda, to potyka się, upada. Ciemność w tym wymiarze duchowym, symbolicznym, jest bardzo często obrazem zła, stanu niedoli albo cierpienia. Przejście z ciemności do światła z kolei jest zapowiedzią przemiany losu na lepsze, jako przejaw Bożej opieki. To mamy na przykład proroctwo Izajasza odczytywane święta Bożego Narodzenia, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Czyli narodzenie cudownego dziecięcia powoduje przemianę na lepszą. Ponadto, skoro światłość jest jednym z elementów towarzyszących Bogu, to ciemność jest uosobieniem sił bądź zachowań, przeciwnych Panu Bogu, a nawet źródłem grzechu i nieprawości. Tak dla przykładu Księga Izajasza, rozdział 21, wersety 11-12. Ktoś krzyczy do mnie z Seiru, stróżu, która to godzina nocy, stróżu, która to godzina nocy. Stróż odrzekł, nadchodzi ranek i znowu noc. Jeżeli chcecie pytać, pytajcie, nawróćcie się, przyjdźcie. Prawda? Czyli ciemność jest tutaj synonimem przebywania Edomitów, bycia Edomitów w stanie grzechu. I teraz przemiana dobroczynnych ele elementów dających światło, jak słońce czy księżyc w księdze Joela jest zapowiedzią nastania jakiejś złowieszczej ciemności, y ogarniającej, ogarniającej całą ziemię. Ten obraz także nie jest obcy apokaliptycznej literaturze. Często bowiem nastanie ciemności, jest synonimem nadejścia tych właśnie czasów. No już czas się kończy, bo tak, jest godzina 21. To jeszcze tak już jednym zdaniem. Z apokaliptycznych elementów w tym rozdziale jest, są, należy, są także, należy zaliczyć. Ten, to, co wynika z daru wylania ducha, mianowicie sny i widzenia. Nie na zasadzie jakiegoś właśnie wróżenia, ale uczestnictwa w Bożym objawieniu i w takim udzieleniu powszechnego ducha prorockiego. To zostaje zapowiedziane w Księdze liczb, że Pan udzieli swego ducha prorockiego narodom. To z, po, prorok Joel podejmuje tę myśl, ale właśnie w literaturze apokryficznej ale właśnie w kontekście apokaliptyki widzenia, wizje czy sny są stałym elementem właśnie ukazywania zjawisk apokaliptycznych. I tak tylko, żeby tuż tu zakończyć księgę Joela, przeczytajmy na koniec z czwartego rozdziału, wersety 14-16. Tłumy, tłumy w dolinie wyroku, Bliski jest dzień pański w dolinie wyroku. Słońce i księżyc się zaciemnią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z syjonu, i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela. A zatem te apokaliptyczne wizje wprowadzone przez proroka Joela, aczkolwiek bardzo mroczne, groźne, zapowiadające nieodwracalne zjawiska w świecie przyrody, jednak dla ludzi, którzy są wierni, dają wielką nadzieję. I to jest właśnie obraz, to co my przejmiemy już w teologii chrześcijańskiej, końca świata. Prawda? Zjawi... Znaczy stan wywołujący przerażenie, ale dla tych, którzy są wierni Panu Bogu, będzie to dzień nagrody, wejścia do chwały. Dziękuję.